Kart historii UFO w XIX wieku Oficjalnie za początek współczesnej fali zjawiska UFO uważa się rok 1947, kiedy to Kenneth Arnold... Ujrzał słynne latające spotki. Jednak czy możliwe jest, że istnieją materiały mogące wskazywać na relacje o UFO już w XIX wieku? Wśród wielu relacji o tańczących światłach, podniebnych statkach i innych dziwach znajdziemy i takie, które niemalże idealnie pasują do współczesnych relacji o niezidentyfikowanych obiektach latających. Powszechnie za początek ery UFO uważa się rok 1947 kiedy to Kenneth Arnold zaobserwował słynne latające spotki. Jednak badacz UFO Theo Pajimans postanowił zwrócić uwagę na jeden z niezmiernie ciekawych aspektów zjawiska, którego śladem są artykuły prasowe o dziwnych obiektach widywanych na świecie w XIX wieku. Pajimans mówi W niezliczonej ilości relacji dotyczących tańczących świateł, ognistych znaków, dziwnych zjawisk pogodowych, armii zjaw, legionów duchów, Podniebnych statków i dziwnie zachowujących się komet głęboko ukryte są relacje o różnych stumiewających wydarzeniach. Wiele z nich jasno wskazuje na istnienie w owych czasach zjawisk, które swą kompleksowością odpowiadało narodzonemu w XX wieku fenomenowi UFO. Ponieważ dziś niezliczone kopie gazet są digitalizowane i dostępne w internecie, pojawia się możliwość głębokiej eksploracji owego protoplasty UFO. Bergmans wskazuje, że już w 1858 roku dziennikarze pytali swych czytelników tego, czy mieszkańcy innych planet odwiedzają Ziemię. Odzwierciedlać może to przypadek, który być może można zaliczyć do jednego z pierwszych XIX wiecznych bliskich spotkań trzeciego stopnia. Henry Wallace twierdził, że pewnego pogornego dnia niespodziewanie on, jak jego przyjaciele, znaleźli się w cieniu czegoś, co, jak się okazało, gdy spojrzeli w górę, było wielką i ciekawie skonstruowaną łodzią unoszącą się nie więcej niż 100 yardów od ziemi, czyli około 91 metrów. Dostrzegli oni również ludzi, którzy znajdowali się na pokładzie pojazdu mających około 3,6 metra wzrostu. Wolej stwierdził, że pojazd napędzały koła i inne mechaniczne przyrządy pracujące z precyzją i takim pięknem, które nie jest należne żadnej z innych maszyn na tym świecie. Wcześniejsza relacja o dziwnych wydarzeniach na niebie Pochodzi od mieszkańca Athens w stanie Georgia. W liście do redakcji pisma pyta on. Czy pan, panie redaktorze lub szanowni czytelnicy widzieliście dziwne zjawisko, które pojawia się codziennie około w pół do dziesiątej na południu? Początkowo wydawało się, że to dziwna czerwona gwiazda. Jednak kiedy popatrzeć na nią przez moment, rozpala się, a następnie gaśnie. Nieustannie się porusza, czasem w górę, a czasem dookoła. Przesuwa się ku zachodowi i można ją obserwować przez kilka godzin. Co to? mens wskazuje także na zjawiska, których nie da się wyjaśnić jako zwykłej obserwacji Wenus. Jednym z nich jest obserwacja dokonana przez dwunastoletniego George'a Campbell'a i jego ojca w Herman w Teksasie w 1898 roku. W czasie nocnej podróży okolica, w której się znajdowali, została niespodziewanie oświetlona. Ujrzeli oni następnie wielkie kule ognia zbliżające się w kierunku Ziemi, potem na wysokości około metra nad nią zatrzymały się i wystrzeliły w górę. Obserwacji cały czas towarzyszył dziwny dźwięk. Według George'a obiekt miał około 3 metrów średnicy i kiedy się na niego patrzyło, bolały oczy. Mimo tego, że obaj mężczyźni znajdowali się blisko obiektu, nie czuli emanującego ciepła. Wielu badaczy nieznanego wykazywało duże zainteresowania wczesnymi relacjami, ale prawdziwe tajemnicze sprawy wiążą się m.in. z elementami hipotezy Jacques'a Vallée objawieniem, falą obserwacji z 1897 roku oraz dziwnymi dźwiękami. Zamieszkały w stanie Tennessee Walter Stevenson przeżył dziwne starzenie w 1907 roku. Stevenson kończył właśnie bieg z psem, po czym postanowił odpocząć. Wkrótce na horyzoncie ujrzał obiekt, który wziął za duży latawiec. Nie zwracał na niego wiele uwagi, obserwując okolice. Wkrótce jednak usłyszał dziwny hałas. Spojrzał w góry i zobaczył, że ów unoszący się na niebie punkt właśnie znajduje się tuż nad nim, Lecz w rzeczywistości jest to coś przypominającego wielki balon, jednak taki, jakiego nigdy w swoim życiu nie widział. Wkrótce Stevenson ujrzał, że obiekt kieruje się ku Ziemi. Niespodziewanie wylądował on w pobliżu. Z obiektu wyłoniło się kilka postaci, zaś on sam wydawał się być otoczony substancją, która odbijała w sobie promienie Słońca, które co jakiś czas wyglądało z chmur. Wszystkie postaci zbliżyły się do miejscowego strumienia, uklęknęły przy nim i w tej pozycji pozostały przez minutę lub dłużej. Stevenson powiedział, że w czasie, gdy to się odbywało, zbliżył się do postaci na dość blisko, po czym kiedy istoty wstały, zapytał je, czy mógłby dowiedzieć się, co i w jakich celach robią. Niespodziewanie, jak mówił mężczyzna, na twarzy jednej z istot pojawiła się maska przedstawiająca wizerunek młodej kobiety, spod której dobiegło go pytanie po niemiecku i Bacon, czy się modliłeś? Po chwili wszyscy z nich weszli na pokład obiektu, który wzniósł się w górę, przez jakiś czas pokrążył, a następnie odleciał na zachód. Pejdziemans wskazuje także na inne charakterystyczne obserwacje z ubiegłych wieków, które często pojawiają się w relacjach. Są to takie obiekty jak latające talerze, porwania przez dziwne istoty i inne wydarzenia, które mogą być czymś na podobieństwo współczesnego zjawiska UFO, zawierając komponenty i szczegóły znane z dzisiejszych relacji. Źródło The Daily Grail Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios